Rokowania w tej sprawie przebiegały jednak powoli, gdyż starał się je storpedować dwór francuski, który miał duże wpływy w Lotaryngii. Kiedy Andl liczyła 13 lat, zjawił się nowy kandydat. Był nim Zygmunt Waza, królewicz szwedzki, w którego imieniu występowała jego ciotka Anna Jagiellonka, pragnąca po śmierci swego męża Stefana Batorego osadzić ukochanego siostrzeńca na tronie polskim. Pod koniec 1585 roku monarchini za pośrednictwem Rzymu Przysłała do Gracu pierwsze nieoficjalne propozycje w sprawie interesującego ją mariażu. Sztokholm leżał jednak od sterii bardzo daleko. Szwecja była krajem protestanckim, choć sam Królewicz wyznawał katolicyzm, a perspektywy osadzenia wazy na tronie polskim oceniano jako mgliste. W związku z czym Karol zachował wobec propozycji Jagielonki rezerwę, powołując się na wiek córki zbyt młodej, aby ją wydać za mąż. Kolowa Anna pragnęła jednak tę sprawę omówić i w czerwcu 1586 roku wysłała do arcyksięcia Maksymiliana Żyda Mandla z prośbą o radę, czy warto pertraktować z Gracem w kwestii zaręczyn siostrzeńca z najstarszą arcyksiężniczką. O przybyciu niecodziennego posła Maksymilian natychmiast zawiadomił wuja, a ten kazał sprowadzić Mandla do Gracu. Nastąpiło to 12 lipca. Kupiec zapewniał, że to właśnie Zygmunt, a nie jego ewentualne przyrodnie protestanckie rodzeństwo — Jan Waza niedawno wstąpił w ponowny związek małżeński — odziedziczy koronę szwedzką oraz, że ciotka ma szansę osadzić siostrzeńca na tronie polskim. Obie te korony były jednak niepewne, podczas gdy pozycja księcia Lotaryngi, Henryka I, choć mniej świetna, wydawała się ustabilizowana. Poza tym powierzenie petraktacji w sprawie mariażu Kulewskiego żydowskiemu kupcowi budziło wątpliwości, czy Jagielonka rzeczywiście poważnie traktuje swoje propozycje. Dlatego też w Gracu zwlekano zajęciem stanowiska, zasłaniając się zbieraniem opinii krewnych. Annę planowano wydać za lotaryńczyka, a Zygmuntowi chciano zaproponować rękę Marii Krystyny, niemniej ostatecznej decyzji nie podjęto. Wreszcie Mandel wrócił do Polski, nie otrzymawszy zdecydowanej odpowiedzi. Krótce po jego wyjeździe nadeszła wiadomość, że Henryk I zerwał rokowania. W 1587 roku, po śmierci Stefana Batorego, królem Polski został rzeczywiście Zygmunt III Waza, pozostając w dodatku następcą tronu szwedzkiego. Młody monarcha był jednak zaręczony z księżniczką holsztyńską, a poza tym myślał o księżniczce bawarskiej. We wrześniu 1588 roku, przybywająca... W Monachium Anna, babka po Andl, ponownie zaczęła swatać wnuczkę z lotaryńczykiem. W następnym roku rozpoczęto pertraktacje i z medyceuszami toskańskimi. Plan poślubienia przez Zygmunta III arcyksiężniczki styryjskiej odżył jednak na dworze krakowskim w roku 1590. W Gracu nie zdawano sobie sprawy, jak bardzo projekt ten był w Polsce niepopularny. Opory budziła zarówno narodowość kandydatki, jak i związek jej rodziny z kontrreformacją. Łączyły się one z obawą, że Zygmunt III śladem Walezjusza opuści Polskę, aby objąć dziedziczny tron szwedzki. Wyrazem tych lęków i niechęci był lament w roku 1591 anonimowego poety. Z Niemkinią króla swatają, za morze go wyprawiają. Niemniej od 1590 roku rozmowy w sprawie wydania Anny za Zygmunta nabrały tempa. Z Gracu wysłano do Krakowa portret kandydatki, który się królowi bardzo spodobał. Wbrew oporom potężnej grupy magnatów z hetmanami zamojskim i żółkiewskim na czele, monarcha w roku 1591 ostatecznie postanowił poślubić arcyksiężniczkę. Portret powędrował wówczas do Sztokholmu, gdzie wygląd Andl zyskał aprobatę przyszłego teścia. Te pochlebne opinie obu wazów przekazano dworowi styryjskiemu. Pomimo braku formalnego porozumienia, młodych zaczęto uważać za narzeczonych i w drugiej połowie 1591 roku wymienili oni pomiędzy sobą listy. Graz odwiedził wówczas morganatyczny kuzyn Zygmunta, Gustaw Eriksson, syn zdetronizowanego Eryka XIV wazy. 16 września regent arcyksiąże Ernest kazał urzędom w stylii szykować pieniądze na posag arcyksiężniczki. Wiosną 1592 roku poselstwo polskie z dwoma radziwiłami na czele, Albrechtem Marszałkiem Wielkim Litewskim i kardynałem Jerzym Biskupem Krakowskim, przybyło do Pragi, gdzie rezydował cesarz Rudolf II. W skład orszaku obu dygnitarzy wchodziły 32 powozy, z których 12 było zaprzężonych w 6 koni, a pozostałe w 4 Poza tym towarzyszyło im 280 jeźdźców. W czasie uroczystej audiencji kardynał Jerzy Radziwił przez godzinę przemawiał po łacinie. 17 kwietnia podpisano umowę małżeńską, w myśl której Posak arcyksiężniczki miał wynosić 45 tysięcy florenów reńskich. Z Pragi Polacy udali się do Wiednia, gdzie już oczekiwała ich narzeczona z matką. Habsburgów reprezentowali bracia stryjeczni oblubienicy arcyksiążęta Ernest i Maciej, późniejszy cesarz. 3 maja 1592 roku odbył się w kościele św. Augustyna ślub per procura udzielony przez kardynała Jerzego, przy czym Albrecht Radziwił zastępował pana młodego. Z tą chwilą dotychczasowa arcyksiężniczka stała się żoną króla Polski. Następnie wysłannicy złożyli młodej monarchini prezenty małżonka. Wśród nich był jego portret, który wzbudził w Annie sprzeczne uczucia. Napisała wówczas do gracu swojej ulubionej siostrze Katarzynie Renacie Erist in der Küchenmeisters Länge. Młodej małżonce miała towarzyszyć do Krakowa jej matka. Arcyksiężna Maria chciała wziąć ze sobą także niektóre młodsze córki, ale cesarz się na to nie zgodził. W imieniu Rudolfa II odprowadzili Annę Landgraf von Leuchenberg oraz biskup Wrocławski. Oszak austriacki był skromny i zupełnie nie dorównywał wspaniałemu polskiemu. Z Wiednia wyjechano 5 maja, a 14 maja Anna przekroczyła granicę i znalazła się w Rzeczypospolitej. Spotkały ją tu chówce nowych magnatów, którzy towarzyszyli królowej w jej drodze do Krakowa. Zygmunt wysłał żonie ośmiokonny powóz obity różowym aksamitem. Morzonkowie mieli się spotkać w Łobzowie. Poprzednią noc Anna spędziła w Balicach, podejmowana przez wojewodę krakowskiego Mikołaja Firleja, skąd wyruszyła 26 maja w towarzystwie 4900 konnych, 5700 pieszych i 262 jadących w powozach. W Krakowie przygotowania do powitań nowej pani czyniono od początku kwietnia. Zygmunt na spotkanie żony wyjechał w towarzystwie ciotki i siostry. Królowa wdowa Anna Jagielonka liczyła wówczas 69 lat. Kulewna szwedzka, siostra pana młodego, również Anna, była młodsza od brata o dwa lata. Stosunki pomiędzy rodzeństwem układały się bardzo dobrze, pomimo że on był wojującym katolikiem, a ona żarliwą protestantką. W uroczystym wjeździe kulowej nie wzięła udziału duża grupa dostojników z zamojskim i żółkiewskim na czele. Stary kanclerz tłumaczył się wprawdzie przed królem wiekiem i chorobą, ale jednocześnie przypominał, jak bardzo niepopularny jest zawierany mariaż i ile niebezpieczeństw dla Polski może pociągnąć sojusz z Habsburgami. W Łobzowie oba orszaki połączyły się i wspólnie wyruszyły do Krakowa. W pierwszej kolasce jechała młoda królowa z matką, a w następnej stara ze swą siostrzenicą. Zygmunt towarzyszył paniom na koniu. Tłumy mieszczan witały monarchinie u bram miasta. W pobliżu kościoła św. Floriana, nad Zwodem Tworzyjańskiej, na Rynku oraz na ulicy Grodzkiej wzniesiono łuki triumfalne. Przy pierwszym i trzecim z nich grała muzyka, a przy czwartym osiem panien śpiewało przy wtórze szałamai. Na wieży mariackiej trębacz Jan Zając trąbił głosem przyjemnym pieśni rozmaite wjazdowi królowej jej mości służące. Mijane kamienicy przyozdobiono kobiercami i świętymi obrazami, a ponieważ zapadł mrok, to zapalono latarnię i świece. Na hełmie wieży mariackiej młody ciesielczyk wywijał biało-czerwonym sztandarem z ogromnym królewskim orłem. Następnego dnia Zygmuntowi przedstawiono orszak austriacki. Prawdopodobnie właśnie wówczas waza zobaczył po raz pierwszy skromną dworkę Urszulę, która później odegrała tak dużą rolę w jego życiu. 31 maja odbyły się ślub i koronacja młodej monarchini. Pierwszego z tych obrzędów dokonał kardynał Jerzy Radziwiłł, a drugiego biskup kujawski Hieronim Rozrażewski, gdyż prymas był wówczas obłożnie chory. Uroczystości weselne trwały osiem dni. Stara Jagielonka źle się czuła i nie we wszystkich zabawach brała udział. Odbył się wtedy ostatni pierwszy turniej na Wawelu. Ostatni konny miał miejsce w czasie ślubu Zygmunta Augusta z Katarzyną Austriaczką. W Orszaku Oblubienicy przybyli aktorzy włoscy, którzy wespół z dwoma hiszpańskimi wystąpili z przedstawieniem typu Komedia dell'arte w sali senatorskiej w trakcie jednego z bankietów. 3 czerwca Zygmunt oficjalnie zatwierdził umowę ślubną zawartą przez Albrechta Radziwiła w Pradze z cesarzem Rudolfem II. W nocy z czwartego na 5 czerwca odbyły się na zamku Maszkary w komnacie kosztem wielkim do tego przyprawionej, która na kształt nieba... Była zasklepiona modrym płótnem, a po niej były gwiazdy złote, które od wielkości świec, co w górze tkwiły, świeciły jako owe gwiazdy na niebie. Bielski 6 czerwca urządzono korowód, po czym wystawiono komedię przedstawiającą historię Akreona pożartego przez psy. 7 odbyło się wielkie widowisko na rynku. Wszystkie trzy Anny — Austriaczka, Jagielonka i Wazówna — z okna kamienicy oglądały pochód, w którym wziął udział król w stroju nawiązującym do Atlasa i Herkulesa. Za nim wieziono dwumasztowy okręt ze zbrojną załogą. Dalej jechała na wozie Kirkę, przed którą znosił się ołtarz z golejącym sercem. Okryty lwią skórą Piotr Opaliński przebrany był za Herkulesa. Poza tym kroczyli Saraceni, Murzyni oraz osoby w strojach Wenus, Kupida i Parek. Pochód zamykał Mikołaj Wolski, któremu towarzyszyli dworzanie, nie noszący kostiumów. Na zakończenie odbyła się na rynku z udziałem króla gonitwa rycerska, do której dopuszczono także mieszczan. Następnego dnia para królewska wyjechała do Łobzowa. Zygmunt miał wówczas 26 lat, a jego żona 19. Z okazji ślubu wazy z Habsburżanką powstały dwa utwory literackie. Jednym było Epitalamium na wesele Zygmunta III i arcyksiężniczki jej mości rakuskiej Anny Andrzeja Zbylitowskiego. Autor chwalił w nim urodę i cnoty oblubienicy. — Łatwiej jest zliczyć gwiazdy niż zalety królowej — twierdził poeta dworzanin. Dlatego też za monarchinią tęsknią teraz nimfy, które w rakuskich krainach mieszkają. Drugie epitalamium napisał Szymon Szymonowicz. Był to człowiek Zamojskiego, w związku z czym pochwały dla króla zostały bardzo wyważone. Do oblubienicy apelował, aby wsłuchiwała się w jęki mordowanych przez Tatarów na Podolu. Nowa królowa Polski była niewysoka i wyraźnie garbiła się. Średnio urodziwa, cechowała się jednak niewątpliwym wdziękiem. Mogły podobać się jej bujne blond włosy, ciemnoniebieskie oczy o melancholijnym wejrzeniu, kształtny nos i przezroczysta cera. Miała zaznaczone, charakterystyczne dla Habsburgów zgrubienie wargi dolnej, ale w tak niewielkim stopniu, że to jej nie szpeciło. Odznaczała się ujmującym głosem. Lubiła nosić czarne stroje. Do otoczenia odnosiła się życzliwie, a zachowanie jej, jak na środowisko, w którym wyrosła, cechowało się względną prostotą i było stosunkowo mało wyniosłe. Okazała się wrażliwa na biedę ludzką i bardzo uczynna. Słynęła z miłosierdzia. Kielęgnowała chorych i okresowo usługiwała dwunastu ubogim starcom specjalnie ściąganym na wawel. Była ogromnie pobożna. Katolicyzm stanowił główną cechę jej osobowości. Skoczek. Skarga określił ją jako świętą, a po śmierci monarchini podawał, że skoro wstała, na modlitwie i czytaniu pobożnych książek czas trawiła. Przed słuchaniem ofiary świętej pospolicie ze spowiednikiem o rzeczach zbawiennych rozmawiała, potem... Dwie zawsze msze słuchała. Po obiedzie o czwartej z południa nigdy nieszporowych godzin nie omieszkała, a w święta śpiewanego zawsze nieszporu słuchała. Co wieczór robiła rachunek sumienia i codziennie przyjmowała komunię świętą. Nie przeszkadzało to jej być praktyczną i gospodarną. Znała się na polityce, w związku z czym Zygmunt zlecał niekiedy żonie udzielanie krewnym informacji z tej dziedziny. Doradzała też czasem w sprawach publicznych swemu bratu Ferdynandowi. Początkowo bardzo nielubiana, umiała rozbroić dużą część przeciwników. Dość prędko zajęła się nauką języka polskiego i po kilku latach swobodnie władała mową swej nowej ojczyzny. Niemniej, jak słusznie pisze Jasienica, przyczyniła się do tego, że za jej czasów dwór utracił narodowy, a raczej krajowy charakter. To ostatnie było jednak w dużym stopniu związane z obyczajami i poglądami samego monarchy. Zygmunt, który wychowując się w Szwecji mówił od kolebki swobodnie po polsku, nad Wisłą ubierał się po hiszpańsku i był pod silnymi wpływami niemieckimi. Zatrudniał grupę Szwedów i porozumiewał się z nimi w swym drugim ojczystym języku. Poza tym władał łaciną, włoskim i niemieckim, którym rozmawiał na co dzień z żoną. Miał cały szereg zwyczajów w ówczesnej Polsce oburzających, gorszących i śmieszących poddanych. Należały do nich przede wszystkim jego zainteresowania sportowe i artystyczne. Najbardziej zarzucano młodemu człowiekowi grę w piłkę. Z tego powodu prymas Karnkowski strofował monarchę bardzo ostro, aż ten wreszcie zaczął skrywać swoje kompromitujące przyzwyczajenie. Do dalszych nagannych zwyczajów zaliczano puszczanie latawców i zabawianie się kartami. Nie chciano mu także wybaczyć prac ręcznych, tokarstwa, złotnictwa i innych rzemiosł, których wyroby zwykle składał w ofierze kościołom. Miano mu również za złe, że malował, o jednym z obrazów Zygmunta przez jakiś czas sądzono, że jest pędza Rubensa. Grał na klawicym bale i śpiewał. Wreszcie zarzucano monarsze zajmowanie się ogrodnictwem, przy czym specjalnie ośmieszający był fakt, że własnoręcznie szczepił melony. Zygmunt był bardzo dobrym mężem. Wydaje się, że od razu pokochał swą pełną wdzięku małżonkę. Będąc podobnie jak ona pobożny, dobrze się z nią rozumiał w tej tak ważnej dla obojga dziedzinie. Dzięki królowej Waza zaczął się także poczuwać do solidarności habsburskiej, co się z latami jeszcze nasiliło. Miał zawsze życzliwy stosunek do Niemców otaczających Austriaczkę. Anna w jakimś przynajmniej stopniu podzielała zainteresowania artystyczne męża i dobrze rozumiała jego plany polityczne. Później dodatkową płaszczyzną porozumienia stała się wspólna miłość do dzieci. W całości małżeństwo Zygmunta i Andl należy uznać za wyjątkowo szczęśliwe i udane. Anna była ostatnią panią na Wawelu, zajmując, jak poprzednie królowe, jego zachodnie skrzydło. Za jej czasów dwór stał się izolowaną od społeczeństwa wyspą, na której pielęgnowano zresztą wytworną kulturę wazów. Zygmunt dużo uwagi poświęcał poprawnym formom zachowania i domagał się od otoczenia przestrzegania hiszpańskiej etykiety cechującej się powagą, sztywnością i zasadami hierarchii. W szlacheckiej Polsce habsburski ceremoniał należało zresztą mocno zdemokratyzować, ale i to, co zostało, drażniło panów braci, którzy uważali skomplikowane formy za przypełzłą Niemczyznę. Osobisty dwór monachini składał się ze 108 osób. Wśród nich Niemcy stanowili wpływową grupę. Tej narodowości byli dwaj kolejni spowiednicy królowej, jej pierwszy dworzanin Jerzy Schidel oraz zaufana powiernica Urszula Majerin, której kariera jest wprost nieprawdopodobna. W okresie, kiedy o wszystkim decydowało pochodzenie, donna Orsola, według określenia nuncjusza papieskiego, favorita del re et regina, była, jak to ujął arcybiskup Visconti, urodzona w monachium z rodziców ubogich i niskiego stanu. Dotąd nie jest znane nawet jej nazwisko, a słowo Majerin oznacza ochmistrzynie, gdyż Urszula podpisywała się tylko imieniem i stanowiskiem. Można sądzić, że dzięki licznym powiązaniom gracu z Bawarią dostała się do Styrii, na przykład odwożąc Marię Krystynę, i tam pozyskała zaufanie arcyksiężnej Marii. Później stała się powiernicą Anny, a po krótkim czasie także i Zygmunta. Na oboje małżonków wywierała bardzo silny wpływ. Oddziaływanie jej pochodziło stąd, że po pierwsze pozbawiona jakiegokolwiek życia osobistego, była parze monarszej całkowicie oddana, po drugie miała identyczne z nimi poglądy i sympatię a po trzecie oznaczała się nieprzeciętnym rozumem. Pozostawała także zawsze wierna arcyksiężnej Marii, z którą wymieniała obfitą korespondencję, informując o różnych wydarzeniach na Wawelu. Nie lubiano jej, gdyż stanowisko ochmistrzyni kulowej dotąd zajmowane przez żony senatorów, teraz objęła Niemka, będąca w dodatku niskiego pochodzenia. Osobliwością dworu Zygmunta III była stosunkowo duża liczba artystów, co wynikało z zainteresowań monarchy. Jeszcze przed przybyciem Anny powstała słynna kapela, która stale rozrastała się i w okresie największego rozkwitu składała się z 60 muzyków. Koszt jej utrzymania wynosił wówczas 16 tysięcy florenów rocznie i był wyższy niż analogiczne wydatki cesarza lub króla Hiszpanii. Dyrygent Luca Marencio zasłynął jako wybitny kompozytor, a inni członkowie kapeli komponowali, dzięki czemu powstało dzieło zbiorowe Melodie Sacre święte melodie. Zygmunt nieraz okazywał artystom swą łaskawość, w związku z czym zawistna szlachta Sarkała, że mają oni dużo łatwiejszy dostęp do monarchy niż senatorowie. Pierwsze miesiące pobytu Anny w Polsce pokryły się z wielkim napięciem politycznym, w czasie którego zarzucano wazie przedkładanie interesów szwedzkich, habsburskich lub kontreformacji nad dobro kraju. Królowa w utarczkach tych nie odgrywała żadnej roli, Zresztą była jeszcze źle zorientowana wewnętrznych problemach nowej ojczyzny. W okresie podobnych napięć trudno było załatwić sprawę uposażenia Austriaczki. Na Sejmie w 1592 roku prosił o przyznanie oprawy pod kanclerzy ksiądz Tarnowski, jednak nie podjęto w tej sprawie żadnej decyzji. Natomiast zarzucano monarchini, zupełnie bez podstaw, że okazuje wzgardę Polakom i że nie chce przyjąć od nich nawet najmniejszej usługi a tylko Niemców dopuszcza do siebie. O atmosferze obrad świadczy fakt, że prymas świadomie obraził króla, cytując słowa Batorego — Po skromie, jak kiedyś, tych królików szwedzkich. Sprawą uposażenia Anny zajął się dopiero Sejm w roku 1593, który rozpoczął się w Warszawie 11 maja. Przyznano wówczas austriaczce oprawę, w skład której wchodziły Bielsk, Rajgrud, Grudziąc, Tuchola, Świecie, Łomża, Ujście z Piłą, Jurborg z Nową Wolą i Upita. Część tych dóbr aktualnie posiadała jednak jagielonka i na ich objęcie należało czekać do jej śmierci. Jednocześnie Zygmunt wyznaczył żonie Donum Nuptile w wysokości dwóch tysięcy złotych czerwonych rocznie oraz jednorazowo sto tysięcy złotych tytułem Wiana i Przywianka. Niełatwo, choć bez większych zgrzytów, Układały się stosunki Austriaczki z matkującą Zygmuntowi jego ciotką, królową wdową Anną Jagiellonką. Zawistna starsza dama poprawnie, lecz chłodno odnosiła się do młodej monarchini. Zakochany Zygmunt, pomimo przywiązania do ciotki, chciał zapewnić żonie należne jej pierwsze miejsce. Stąd pochodziło jego zadowolenie, kiedy poseł Wenecki najpierw odwiedził młodszą, a dopiero później starszą królową. Być może monarcha przyczynił się do tego, że papież Klemens VIII... Już w roku 1592 przyznał Annie Złotą Różę. W kilka miesięcy po ślubie para królewska odwiedziła jagielonkę stale przebywającą w Warszawie. Dzięki listom pokojowca Sewerina do arcyksiężnej Marii o wizycie tej wiadomo wiele szczegółów, jak na przykład, że z pokoju Austriaczki wiodły schody ślimakiem do pomieszczeń Fraucymeru. 5 listopada 1592 roku Para monarsza wydała wystawne śniadanie, po którym odbył się koncert. 25 listopada ciotka podejmowała młodych kolacją. Przy głównym stole siedzieli pani domu, Zygmunt, jego żona i królewna szwedzka. Przy innym kolejne miejsca zajmowali damy szwedzkie, damy polskie, ochmistrzyni królewny, trzy panny z jej fraucymeru, kanclerz wielki litewski Lewsa Piecha, hrabia Gustaw Brae i ochmistrz królowej Stanisław Krasicki. Po wieczerzy odbyły się tańce. Anna oczekiwała już wtedy potomka. Dla oceny efektu psychologicznego tego wydarzenia należy pamiętać, że poprzednie dziecko w rodzinie królewskiej urodziło się przed 66 laty. Był to bowiem okres starości Zygmunta I, trzech bezdzietnych małżeństw jego syna, panowania nieżonatego Walezego, niedopasowanego stadła Batorego z Jagielonką i kawalerskich lat młodego Wazy. Dlatego też z wielką niecierpliwością oczekiwano przyjścia na świat królewskiego potomka, co nastąpiło w czasie trwania Sejmu, który przyznał ostryjaczce o prawę. Anna powiła córkę 23 maja 1593 roku o godzinie drugiej po południu. Były to pierwsze narodziny królewskie na Zamku Warszawskim. O radosnym wydarzeniu zaraz poinformowano cesarza Rudolfa II, prosząc go na ojca chrzestnego. W tym celu specjalny poseł natychmiast pogalopował do Pragi Czeskiej. Krzest Królewny odbył się 4 czerwca w kolegiacie św. Jana, obecna katedra. Do kościoła wniosła ją uroczyście na bogatym wezgłowiu Jagielonka, w otoczeniu najdostojniejszych dam Rzeczypospolitej. Była ona także pierwszą chrzestną matką, podczas gdy drugą, zaproszono bowiem dwie pary rodziców chrzestnych, została nieobecna arcyksiężna Maria. Cesarza zastępował jego poseł. Chrztu udzielał kardynał Radziwił. Dziecko otrzymało imiona Anna Maria. To ostatnie wzbudziło powszechne zdziwienie, gdyż w Polsce nie było wówczas zupełnie stosowane jako zastrzeżone dla Matki Boskiej. Po obiedzie odbył się w sali senatorskiej bankiet na mniej więcej 100 osób. Przy stole siedzieli kolejno Zygmunt, Jagielonka, Austriaczka i Anna Wazówna. Z osób spoza rodziny królewskiej pierwsze miejsce zajmował kardynał Radziwiłł, a następne nuncjusz Germanico Malaspina. To przyjęcie Sewerin opisał dokładnie arcyksiężnej Marii, która żywo interesowała się swą pierwszą wnuczką. Anna Maria w chwili urodzenia została podwójną królewną polską i szwedzką, gdyż jej dziadek Jan III już nie żył, w związku z czym Zygmunt odziedziczył tron Wazów. Stary monarcha zmarł w Sztokholmie 17 listopada 1592 roku. Syn jego dowiedział się o tym pod koniec grudnia. Jednocześnie przyszły informacje o trudnościach w objęciu władzy. Miały one dwa źródła. Po pierwsze, do korony dążył ambitny młodszy brat Jana, książe Karol Sudermański. Po drugie, protestancka Szwecja obawiała się Zygmunta, będącego żarliwym katolikiem. Radykalnym luteranom nie odpowiadały nawet rządy jego ojca, bo zmarły monarcha wprawdzie szczerze wyznawał ewangelicyzm, ale myślał o pogodzeniu się z papieżem i w związku z tym wprowadził do liturgii szereg elementów bliskich katolicyzmowi. Niektórzy sądzą, że istniało poza tym trzecie źródło wrogości w stosunku do Zygmunta. Była nim chęć zemsty Krystyny, córki Adolfa, księcia holsztyńskiego, niedoszłej małżonki młodego Wazy, z którą ten zerwał, poślubiając Annę Austriaczkę. Porzucona panna w sierpniu 1592 roku wyszła za Karola Sudermańskiego i podobno aktywnie szkodziła dawnemu narzeczonemu. W styczniu 1593 roku Karol w porozumieniu z Radą utworzył bez aprobaty bratanka tymczasowy rząd, a pod koniec lutego zwołał do Upsali Synod, na którym cofnięto wszystkie ustępstwa Jana na rzecz katolicyzmu. Arcybiskupem został wybrany Abraham Ant Germanus, tak radykalny protestant, że stary Waza skazał go na wygnanie. Dzięki temu w pierwszych miesiącach teoretycznego panowania Zygmunta Szwecja stała się bardziej luterańska niż była za życia jego ojca, a Karol faktycznie przejął władzę. W świetle tych wydarzeń przyjazd nowego monarchy był z każdym dniem bardziej konieczny, bo w przeciwnym wypadku groziła utrata tronu. Tymczasem opuszczenie przez króla Polski nie było łatwe, gdyż wymagało zgody Stanów, a te po szoku związanym z ucieczką Walezego nie chciały się na wyjazd zgodzić. Jednak Zygmunta popierał Zamojski, który słusznie uważał, że pobyt monarchy poza krajem wzmocni jego własną pozycję. Z kolei Waza deklarował, że pomimo objęcia nowego tronu większość czasu będzie spędzał w Polsce. Niemniej jeszcze w maju 1593 roku Sejm zaproponował, aby król przejął koronę szwedzką za pośrednictwem posłów. Zrozpaczony monarcha kazał wówczas odczytywać listy przynaglające do przyjazdu, jakie otrzymywał ze Sztokholmu. Dopiero wówczas udzielono mu pozwolenia na roczny wyjazd, a nawet przyznano 200 tysięcy złotych z korony i 100 tysięcy złotych z Litwy na sfinansowanie wyprawy. Anna miała naturalnie towarzyszyć mężowi, natomiast małą królewnę postanowiono pozostawić pod opieką Jagielonki, w związku z czym niektórzy uważają, że stała się zakładnikiem mającym gwarantować powrót rodziców. Wyjazd nastąpił latem 1593 roku. 3 sierpnia małżonkowie wsiedli w Warszawie na statek, żegnani przez ciotkę, której na brzegu Wisły przekazano małą Annę Marię. Razem z braterstwem jechała królewna szwedzka. Do Gdańska przybyli wieczorem po 11 dniach podróży. U Zielonego Mostu Patrycjusze uroczyście powitali parę monarszą i zaprowadzili do przeznaczonych dla niej kamienic. Oczekiwał tam już na swego władcę najwierniejszy z jego szwedzkich poddanych, admirał Klas Fleming, Wielkorządca Finlandii. Rozpoczęły się ostateczne przygotowania do podróży. Ogółem zgromadzono 56 okrętów, przybyłą flotę szwedzką oraz wynajęte holenderskie i gdańskie jednostki, na których król zabierał około 2,5 tysiąca żołnierzy. W Gdańsku dotarł do Zygmunta wysłannik papieża przywożąc 20 tysięcy skudów i uwagi o przywróceniu katolicyzmu w Szwecji. Sam król liczył, że uda mu się wywalczyć dla współwyznawców tylko częściową tolerancję. Zabierał jednak ze sobą doradców, którzy musieli drażnić jego nowych, luterańskich poddanych. Przede wszystkim parze królewskiej towarzyszył nuncjusz Germanico Malaspina, dalej jezuici, ojciec Ehrenhofer i ojciec Rabe, biskup kujawski Hieronim Rozrażewski, a wreszcie kilku innych duchownych z księdzem pod Janem Tarnowskim na czele. Z otaczających monarchę Szwedów, poza Flemingiem, najważniejsi byli hrabia Gustaw Brahe i Ture Bilke. Jechał także tłum dworzan, kapela, a nawet psy i konie myśliwskie. Ogółem wyruszyło z Polski około pięciu tysięcy osób. 9 września para Kulewska opuściła Gdańsk, udając się do Wisło-Ujścia. Tu jednak, wobec braku sprzyjającego wiatru, trzeba było cały tydzień czekać na odpłynięcie.